Dobra, to raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. To koniec jest układów, czas na Cześć, witajcie w podcaście 314w.pl. Przepraszam, troszkę chyba muszę ściszyć, zresztą nie wiem, czy to w tym dektofonie ścisza nie działa. Dobrze, jeszcze raz. Witajcie w podcaście 314w.pl. Przed mikrofonem Bartek. To jest podcast o ważeniu piwa i dzisiaj ważę piwo yy, Witbira. Mamy 12 listopada, godzina 9.38, kocioł już ma temperaturę 46 stopni i wrzucony jest słód pszeniczny. 2,5 kg słodu pszenicznego, ale o tym później, na razie, na razie po prostu witajcie. No właśnie, witajcie. Bardzo dawno y, nic nie było ode mnie. Y, nastawiałem się w wakacje na jakieś y, y, no, duże ważenie, znaczy duże w tym sensie, że często no, Nakupiłem sobie słodu, wszystkich składników, drożdży, chmieli, a tymczasem y, wykorzystałem tą końcówkę lata i, i jesień na y, prace budowlane, można powiedzieć. No, no po prostu przydomowe wiecie jak to jest żo yy, dla żony ważniejsze jest <śmiech> przepraszam krawężniki yy, ogród a nie piwo miniamy się tu z priorytetami, ale cóż także po prostu układałem krawężniki, potem z sąsiadem budowaliśmy daszek nad nad yy, śmietnikiem, aha ważna rzecz którą chciałbym powiedzieć na początku dzisiaj będzie konkurs, postanowiłem nie wiem, rozkręcić albo sprawdzić, czy w ogóle jakkolwiek motywacja, czymkolwiek można zmotywować Was, jeśli są jacyś Wy do słuchania i komentowania. Dzisiaj będzie konkurs polegający na tym, że trzeba podać hasło w komentarzu hasło będę podawał sukcesywnie podczas podcastu. Kto pierwszy je poda, ten otrzyma właśnie dzisiejsze piwo ważone, więc konkurs będzie rozciągnięty w czasie. Pomyśla, postanowiłem, że to tak właśnie będzie, żebyście czuli tak samo dreszczyk emocji związane z ważeniem piwa, jak i ja. Czyli ono będzie sobie tam dojrzewać, fermentować jak leżakować, a wy będziecie musieli na nie czekać. I mało tego, od razu uprzedzam lojalnie, że może być tak, że się nie doczekacie, bo się po prostu może coś nie udać. No ale ja liczę na to, że jednak się uda. Bardzo mi na tym piwu, piwie, które w tej chwili ważę, zależy, ponieważ robię je tak naprawdę dla ludzi, którzy się o nie upomnieli. także tyle może chwilka ja to piwo powtarzam już takie piwo było ale chwilę może na temat pobieżnie tak receptury, oczywiście całą recepturę i wszystkie etapy możecie przeczytać sobie na blogu no ale to pokrótce o składnikach tutaj powiem jeśli chodzi o słody to tylko słód pszeniczny i pilzneński, bardzo prosty zasyp, pół na pół. Co z pozostałymi składnikami. Chmiel niemiecki. Mam trochę Spalt Select, więc go wykorzystam, bo jest go niedużo i jeszcze do tego Hallertown Mittelfrucht jeszcze nie otwarty. Zobaczymy jeszcze jakie będą proporcje. Tego Spalt Select mam może ze 30 gram. Tego Mitel Fruch mam 100 gram, na pewno cały nie pójdzie. Drożdże, to są drożdże płynne. Uu. Fermentum mobile, nie pamiętam już tych numerków, ale to są te najpopularniejsze do widbirów. Tym starter, starter rozpocząłem w środę, w czwartek, przepraszam, dzisiaj mamy niedzielę. Już tam ładnie wszystko widać warstwa drożdy na dole się osadziła, powinno być dobrze, do tego ziarna kolendry indyjskiej takie niecałe, nie troszkę je potłukę, ale nie zmielę wiecie, ja to robię tak, że składam na podłodze i po prostu młotkiem rozgniatam także kolendra do tego z przypraw cóż skórka gorzki pomarańczyk jak zwykle, nie wiem jak to powiedzieć curacao, pisze się curacao może się so to czyta nie wiem, mniejsza o to wiecie, o, y, mam nadzieję o co chodzi i y, y, y jeszcze trochę różnych skórek y, cytrusów mam różnych jak różnych no mam w tej chwili do dyspozycji y, grejpfruta i pomarańcza cytryny nie mam żadnej no, ale to, to mam suszone oczywiście w postaci suszonej. Dobrze, to może teraz yy, zaznaczę tak, żeby było wiadomo, że to chodzi o konkurs. Pierwsze słowo, pierwsze słowo. Ale uwaga, pierwsze niekoniecznie w tej kolejności. Kolejność też w którymś tam momencie podam. Ale pierwsze słowo, które należy zanotować, no to jak żeby inaczej jest piwo. Proszę sobie zanotować piwo. No dobrze, to tyle w tym wejściu. Nie, postanowiłem, że nie będę się e, e, starał uporać, uporać z tym, żeby nie żegnać się przy każdym, przy każdym wyłączeniu dyktafonu. Jest to dla mnie po prostu naturalne. Że, e, wiem, że to potem w nagraniu e, może być dziwne, że za każdym razem, kiedy wyłączam, e, to się żegnam, a tak naprawdę za chwilę Yy, nie mija sekunda i, i znowu mnie słyszycie, ale no cóż, no dla mnie to jest yy, odkładanie tej komórki jest yy, nienaturalne takie bez yy, powiedzenia jakiegoś papa. Także yy, do usłyszenia za chwilę, właściwie za sekundę. Yy listopada 2017, godzina 10.32 ja wiem, że to podcast i te godziny u Was są zupełnie inne ale o tyle jest uzasadnione podawanie przeze mnie czasu że że to jest kronika ważenia piwa tak naprawdę w związku z tym jest jakim, jakąś dosyć istotną informacją przynajmniej dla mnie kiedyś może będę tego słuchał, na pewno będę tego słuchał także tak 10.32 wszystkie słody są już w kotle od około no, nieco ponad 5 minut także zacier już sobie spokojnie co robi zacier zacier czeka aż, aż wyjdzie z niego cukier No może tak E, moż, w, tej, w tej przepraszam co w browarze jedna ze stałych e, rubryk no w browarze ostatnio źle się dzieje Nie, jest właściwie pasmo porażek można powiedzieć ostatnie dwa <śmiech> przepraszam, o, orzeszek orzeszku ostatnie dwie warki, ostatnie dwa jakie zrobiłem po prostu się nie udały zresztą sprawdzę zaraz to pierwsze o może za chwilę, bo w tej chwili trzymając komórkę nie dostanę się do tych skrzynek, więc może w następnym wejściu natomiast no, wygląda na to, że się nie udały dopadła je dokładnie ta sama przypadłość, co mój riz, który uważałem dawno, dawno temu. Będzie już z rok, a butelkowanie było w marcu. Po prostu się nie nagazowały. Szkoda, bardzo żałuję, bo lubię belgijskie piwa. a e, Takie e, i zrobiłem tak pod siebie te belgijskie piwa dwa. Miały być miały być w założeniu wytrawne, miały być w założeniu mocno gazowane, miały być gorzkie. Być może nawet takie są. Niestety przez to, to nienasycenie są bardzo y, słabo, no słabe są. Tym bardziej, że y, wiadomo, do, dosypałem do refermentacji cukru, w związku z tym one się zrobiły słodsze, bo cukier, ten cukier nie został przerobiony przez drożdże, w związku z tym piwa nie dość, że są niedogazowane, to się zrobiły, no może nie to, że jakoś ulepek, ale no słodsze niż zakładałem. Nie no, słabe, no to nie wyszło. Poza tym zapuściłem się w ogóle w relacjonowaniu we wpisach na blogu, co chyba mi się zdarza regularnie. To jest jedna z rzeczy, którą mógłbym właściwie w CV napisać. Taką systematyczność. Systematycznie zaniedbuję o systematyczność. A to to jeszcze prysz. No, też na forum piwo.org nie zamieszczałem wpisów, ale to też nie jest problem. Najgorsze, że ja to zapuściłem się w czytaniu forum. W związku z tym, no Browar. Kompletna stagnacja. Słabo, słabo. No. Ale to cóż. No dzisiaj wielki powrót. Dzisiaj widbir. I mam nadzieję, że ten widbir, że tym widbirem pokaże światu na co mnie stać. A tak naprawdę planuję znowu. Ym... Dobra, miałem telefon, bardzo e, pilny. E, bardzo pilny, bo od żony. E, O czym to ja mówiłem? Zapomniałem dokładnie, w którym miejscu skończyłem, natomiast na pewno mówiłem o paśmie porażek w, w browarze i o tym, że, e, że co mówiłem? O, o tym, że powracam. A, e, chyba e, chciałem powiedzieć o planach. Otóż e, plany są takie, że Teraz y, robię tylko witbira. Jak on przefermentuje, to na gęstwie drożdżowej zrobię y, amerykańskiego wita. Więc to będzie gdzieś tak za trzy jakieś tygodnie. Y, za trzy, bo niby tam... Trochę się obawiam wcześniej kończyć fermentację tego witka, bo te drożdże strasznie wwalą taką siarą. To jest normalne, one to po prostu te, te związki siarkowe one potem ulatują i, i wszystko jest w porządku i piwo absolutnie tym nie przesiąka. Natomiast w momencie fermentacji one produkują dużo tych związków siarkowych, więc chciało, potrzeb, no, uważam, że trzeba dać im trochę czasu na to, żeby te związki się ulotniły dobrze. Także potem Amerykański witek i potem, i potem koniecznie Ipa, iPA, bo się skończyła. W ogóle krucho jest z piwem, zostały mi tylko dwa, dwa gatunki, plus tam jeszcze w archiwum jakieś rzeczy. Dwa gatunki, mianowicie leśny dziad, wędzone, sosnowe piwo i, i, i American stout, który bardziej wyszedł mi jak stout. No i cóż, no cóż robić, no. Tym się raczę. Tym się raczę. Nie narzekam, dobre są te piwa. Wędzone, no to, to jest, bym powiedział, trudne piwo. Raczej ludzie tego nie lubią. Czują w tym no, boczek, kiełbasę. Mnie, mi, mi bardziej się dym przypomina, ale okej. Okay. Natomiast ten stołt jest bardzo zacny. Tak, to, bym, to już właściwie koniec mojego narzekania na browar. A właściwie nie tyle na browar, co na, na moje ostatnie potyczki, z piwem. No dobra, to do kolejnego wejścia. Larka. No dobrze, mamy godzinę 11.17. Teraz spróbuję obiecane, obiecanego blonda, obiecanego belgu, Belgian blonda. No, zobaczmy. E, zaraz, spróbuję to tak jakoś umieścić ten swój nagrywacz. voice. Dobra, I teraz uwaga. Powinno psyknąć mocno, a tymczasem spodziewam się, że nie psyknie, jeśli nie ma tek, tego gazu. Uwaga. No, bardzo skromne syknięcie. Nic tu się nie unosi, przez butelkę piwo jest bardzo, bardzo yy, klarowne, co tak miało być, to jest bardzo dobrze. Yy, nic ciekawego w zapachu się nie dzieje, co też nie jest zaskakujące. Dobrze, lejemy. Uuu, nic, zero piany, prawie, no naprawdę, leciutko. Leję do słoika litrowego prawie się ta piana nie uniosła coś tam widać, że tego gazu jest no dobrze bardzo klarowne jak na piwo domowe to klarowność naprawdę super a przy... wlałem całą butelkę na dnie prawie nic nie zostało więc wlałem tak no, mocno. no dobra, spróbujmy Ok. Nie jest tragicznie. Ok, troszkę się zdążyło nagazować. To piwo już dosyć długo leżakuje. No dobrze, to w takim razie wchodzi do puli. Wchodzi do puli piw, które będę pijał. Bez entuzjazmu ogromnego, ale jednak. Cieszę się. Znaczy cieszę się, że nie jest do wylania do kanału. Miał być to taki Belgian blond, no i jest takie, bym powiedział, bursztynowy kolor. Nic ciekawego w zapachu, w zapachu się nie dzieje. Coś tam tą Belgią czuć może, jak na mój jak to powiedzieć, upośledzony nos. Dobrze. no. Goryczka jest solidna, nie prze, ale nie przesadzona. No i trochę w tle tej słodyczy jest jednak. No ale cóż, no dobrze. No, wchodzi do puli. Myślę, że z czasem może nawet jeszcze zyskiwać. No fajnie, że nie jest do wylania całkiem. Także może, może jest nadzieja też na to, że to drugie belgijskie. Piwo tym razem ciemniejsze też, też się nada. No dobrze, co chciałem powiedzieć? Ha, jest godzina 11:20, za 20 minut koniec zacierania. No, jeszcze nie całkiem, bo podgrze, podgrzanie do tam 75, jeszcze. 10 minut, chyba, czy to już będzie wygrzew zaraz. Moment, jak my to mamy? Nie dość, do 72 i jeszcze 20 minut. Także, także no, długie zacieranie. Dobrze, czy już czas na legię Niech pomyślę chwilę. No dobrze, może, może czas na legię. Może nie wiem, czy wszystko powiem. Zresztą nie wiem, ile mam do powiedzenia. Czas na legię. No, Legia jest na drugim miejscu w tabeli. Powiedziałbym, że nadspodziewanie dobrze, jak na swoją grę. Niby wygrywają, ale tak nieprzekonująco bym powiedział. Zerknę sobie na tabelę. Dobra. Pierwszy jest górnik Zabrze, Beniaminek. Ciekawa sprawa. No ale o, o jakości lidera, ale nie tylko lidera, całej Ekstraklasy. No bo nie, nie można krytykować, jeśli na pierwszym miejscu jest jednak jakaś drużyna, no to trudno krytykując ją, nie krytykować całej ligi. <śmiech> Górnik ma 29 punktów po 15 kolejkach. Ja mam taki wskaźnik, dwa wskaźniki, które sobie wymyśliłem dotyczące jakości lidera. Lider musi mieć minimum 2 punkty na kolejkę, taka średnia. Czyli jeśli górnik, górnik ma 29 punktów po 15 kolejkach, no to znaczy, świadczy o słabości lidera. Drugi wskaźnik to są bramki. Lider musi mieć najwięcej strzelonych bramek. To znaczy inaczej. Dwie statystyki. Strzelone bramki i stracone bramki. W co najmniej jednej z tych dziedzin z tych kategorii lider musi być na pierwszym miejscu, czyli mieć najwięcej straconych lub najmniej strzel e, najwięcej strzelonych lub najmniej straconych bramek, a w drugiej z tych e, kategorii musi być w pierwszej trójce. Górnik ma 33 bramki strzelone, co e, rzeczywiście daje mu tutaj pierwsze miejsce, ale ma aż 22 bramki stracone, co go. E, plasuje w tej klasyfikacji no dużo, dużo niżej niż na, na w pierwszej trójce. Zatem lider jest słaby, ale jak Legia wyprzedzi górnika to będzie to równie słaby lider jak górnik. Ale wracając do Legii. Legia gra nieprzekonująco. To nie są takie zwycięstwa i po takiej grze, która by nie wiem, dawała taki optymizm no, lejemy wszystkich jak to no nie golimy frajerów jakby to ujął prześwietny trener Janusz Wójcik nowy trener no nie wiem czy on coś no coś zmienił bo ostatnio mam wrażenie że mniej grają ci nowi zawodnicy, ci kupieni a więcej grają ci, którzy już grali albo taki Jarosław Niezgoda, który się na razie prezentuje bardzo dobrze na tle tych, na tle chociażby tego Sadiku, który miał być taką gwiazdą. No coś tam strzela ten Sadiku, ale Niezgoda w, w ostatnich meczach w każdym oprócz jednego strzelał bramkę. Więc e, okazuje się, że no, skuteczniejszy jest dużo bardziej od Sadiku. Już nie mówiąc o tych innych e, gwiazdorach, którzy w ogóle nie wychodzą na, na boisko. Jakiś Hildebarto, który przecież plakaty z nim Legia drukowała i miał być, miał być no, gwiazdą tutaj Warszawy. A tymczasem e, gwiazdami no, no ta drużyna w tej chwili nie ma gwiazd, no, ale powiedzmy, no, tymi najlepszymi zawodnikami są no, starzy zawodnicy, Arkadiusz Malasz, Bramkarz, też też znam, jakoś znamienita, że... znamienita, Nie. Symptomatyczne, że Bramkarz jest jednym z najlepszych zawodników drużyny, która jakby nie było no, walczy o mistrzostwo. Hamalainen y, zaczął wchodzić na całe mecze. Niezgoda. No tak, tak, to, to jest to jest y, no trudno tu y, w tej plejadzie naszych warszawskich y, gwiazdorów znaleźć y, jakiś <śmiech> tych nowych. No cóż, minął półmetek, także można powiedzieć, że mistrzem jesieni jest górnik Zawrze, który gra z polotem, gra młodymi zawodnikami. Bardzo ciekawa drużyna, ale myślę, że, że jednak to Legia zdobędzie ten tytuł. No bo jest na drugim miejscu, a będzie znowu taka, takie kozaczenie, jak swego czasu Piast Gliwnica. Bardzo, bardzo y, długo utrzymywał się na pierwszym miejscu, walczył o mistrzostwa, ale na koniec to jednak cóż, no to Legia ma tą jakość, tradycję, nie wiem. Także myślę, że tym razem znowu się tak skończę. Tym bardziej, że no, z tych pozostałych drużyn, które, o których mógł, które potencjalnie walczą o, o, o mistrzostwo, no, ja, ja mam w tej chwili trójkę: tak? jest Jagiellonia, Lech i Legia. No i Le Lechia była w zeszłym miesiącu, może, może inaczej, źle. nie w, w zeszłym miesiącu. Spośród drużyn, które w zeszłym, w poprzednim sezonie, zajęły 4 pierwsze miejsca, Legia jest najwyżej. Drugie miejsce Jagiellonia trzecia, Lech piąty, Lech Gdańsk to już w ogóle porażka całkowita 17. No ale jeszcze mamy 15 meczy przed sobą. No właśnie, widać ta nasza liga taka chimeryczna, wystarczy 2-3 mecze zagrać tak, żeby wygrać i, i można awansować o bardzo, no bardzo w tej tabeli, no to No. no tak jak mówiłem, no lider jest yy, słaby. No lider jest słaby, nie, nie ujmując nic yy, górnikowi, który jest liderem. Yy, no bo jeśli lider jest słaby, no to co powiedzieć o całym tym yy, peletonie za liderem. No i o dziwo chyba to jest tyle o Legi. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Yy. Oczywiście zdarzyło się przez ten czas, kiedy nie nagrałem bardzo wiele lepszych, no i też sporo smutnych rzeczy i takich nie, nie napawających optymizmem i wstydliwych, ale dajmy spokój, nowa karta. No. ostatnie chwile układania się filtratu za chwilę zacznie się filtrowanie, czyli jesteśmy, jestem już po zacieraniu czas na drugie słowo, uwaga drugie słowo konkursowe dobre drugie słowo to jest dobre cóż ale tak cały czas nie powiedziałem, przypominam, że mówię słowa nie w kolejności, albo może w kolejności, w każdym razie kolejność, w jakiej trzeba je podać, podam na końcu dopiero. Dobrze, mamy godzinę 12.49, za chwilę rozpoczynam filtrowanie. A, kurczę, zapomniałem, muszę jeszcze segarnek opłukać, bo, bo mam te łuski, ziarna tam na... trochę zostało. Dobry czas, bo wcześniej zacząłem. Zależy mi na tym, żeby to wszystko się w miarę sprawnie i szybko odbyło i zakończyło. Muszę sobie kupić koniecznie jakiś, jakiś przyzwoity, odpowiednik Przyzwoitym benchmark do tego mojego Belga. Wiem, że on nie jest doskonały. Na pewno z wyglądu no jest, jest słaby. Na pewno konkursowo by tutaj poległ. Natomiast jeśli chodzi o smak i aromat, to nie jest, źle, nie jest źle. Myślę, że muszę sobie spróbować z jakimś dobrym belgijskim piwem Sprawdzić, jak to, jak to wygląda w porównaniu. Dobrze, za, za chwilę zaczynam sobie filtrację, więc nagrywania już w najbliższych no, kilkudziesięciu minutach nie będzie, bo, bo będę miał po prostu dużo, dużo pracy z tym związanej. Pamiętajcie, mamy na razie dwa słowa. Piwo, dobre, tudzież dobre, piwo, nie wiadomo. Trzeba, trzeba słuchać dalej. A może jeszcze y, trochę warunków tego konkursu. Pamiętajcie, że ja y, wysyła, wyślę to piwo lub przyniosę, może to ktoś znajomy, z którym będę mógł się spotkać, y, tylko pełnoletnim. Więc oprócz hasła potrzebuję taką deklarację, że jesteście pełnoletni, że jesteś pełnoletni, bo tylko jedna butelka jest do wygrania. Nie wiem, może to... No, ja wiem, że słucha, y, słucha mnie albo nikt, albo nie wiem dwie, trzy osoby. Y, w każdym razie taka ostrożność. Y, ja y, lubię piwo, ale nie chciałbym, żeby ktoś mnie tutaj oskarżył o rozpijanie społeczeństwa. Więc y, piwo, alkohol w ogóle odpowiedzialnie i tylko dla, dla pełnoletnich. Do dorosłych. No dobrze, na razie yy, się z wami nie żegnam, ale powiedzmy mówię do usłyszenia, bo muszę iść filtrować. Filtrat powoli sobie spływa i napełnia, napełnia garnek. O kurczę. Muszę iść po chochelkę. Już mam. Filtrat, tak jak mówiłem, już spływa do gara. Jeszcze nie odpaliłem pod nim, pod kociołkiem palnika, bo jeszcze jest tego filtratu mało. Filtratu, czyli tej brzeczki. A właściwie nie wiem, czy to już jest brzeczka. No właśnie, pytanie, czy brzeczka to już jest po gotowaniu, już to wszystko, co za chwilę doda się drożdży, czy już... Po, po zacieraniu przed gotowaniem to też już jest brzeczka. No, ale nie będziemy się zagłębiać w te akademickie dyskusje. Przypominam o konkursie. Trzeba przesłuchać cały podcast, albo przypadkiem trafić na te miejsca, w których mówię o warunkach i o no dokładnie, o warunkach. Co trzeba zrobić, żeby wygrać, a do wygrania, do wygrania, no może nie będę obrażał Waszej inteligencji, bo tutaj nie chodzi o, o to, żeby być lepszym od innych. Może tyle tylko o, że szybkość decyduje, bo pierwszy poprawny komentarz. Jest, no, wygrywa. A do wygrania jest to piwo, które teraz robi, więc ono będzie gotowe i możecie się go spodziewać gdzieś w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Trochę przed, trochę po, albo no, coś w tych okolicach. Ciszę, żeby mnie za X nie ścignął, bo wuj. co ten za X tam robi w czeluściach swoich katakumb, być może słuchają mojego podcastu i tylko czyhają, żeby mi dowalić mandat za za to, że puściłem sobie z radia, czy tam z czegoś innego, Dire Straits. Eee, co my tu mamy? Leci to to? No leci, powoli, czyli tak jak ma być. Może troszeczkę przyspieszę. No. O, a właśnie, właśnie, tak yy, przez chwilę tak było nie, niezręczna cisza zapadła, a radio i podcast nie znosi ciszy, yy, bo sobie próbowałem przypomnieć, po co ja włączyłem tą, ten mikrofon, a chciałem yy, się pochwalić, tudzież zarekomendować. Yy, zacząłem czytać książkę pod tytułem Fanatycy Coś tam w podtule tam kibicowanie na śmierć i życie, czy coś takiego. Nie mam jej w tej chwili tutaj, nie będę też szukał w internecie, bo mam manualne prace do, do robienia w trakcie. W każdym razie książka jest napisana przez e, takiego kibola, fanatyka około 40-letniego, tak wynika z treści, który zaczął swoją kibolską przygodę na początku lat 90. jako właściwie dzieciak. No i można powiedzieć, że przez całą Złotą Kibolską, Złote Czasy Kibolstwa był jednym z takich aktywnych uczestników tego ruchu, no bo y, i pisze o tym, co się działo właśnie w latach. Ja jestem gdzieś nawet jeszcze nie w połowie, ale książka wydaje się całkiem ciekawa, fajne oczywiście. <śmiech> wiem, że ktoś, kto chciałby y, skrytykować ją w czambu, to ma ku temu mnóstwo powodów, no bo przemoc, bo wiadomo, że nie literacki język, ale nie, nie tego oczekiwałem po tej książce. <śmiech> Natomiast mnie się książka podoba, jest y, ciekawa, ja jestem no, mniej więcej rówieśnikiem tego człowieka, moje życie potoczyło się zupełnie inaczej, mimo że piłką zawsze się interesowałem, to nigdy, y, to, to w latach 90. Y, na mecze nie chodziłem. Zresztą zupełnie ja, chyba jest inna moja konstrukcja yy, psychiczna, mimo że w tej chwili chodzę na mecze i to chodzę i na, pod same bębny. Można powiedzieć, że yy, wśród tego kibolstwa się tam obracam. Może nie obracam, bo ja nie mam towarzystwa nie mam z nimi nic wspólnego z, z nikim. Nie mam tam kolegów na tej żylecia. Yy, przyjaciół, nie zbijam z nich. piątek właściwie jestem trochę takim można powiedzieć odszczepieńcem bo nie chodzę na mecze z kolegami tylko chodzę sam i mimo, że jestem wśród tego tłumu wielotysięcznego to jestem z nimi i sam tak trochę No w każdym razie książka jest bardzo według mnie ciekawa oczywiście język jest no, znalazłem już po stu tam kilkudziesięciu stronach wiele takich błędów stylistycznych i czasami wulgarny język, ale nie przesadzony naprawdę. Szczera wydaje mi się, tak ją postrzegam. Szczera taka spowiedź człowieka, który który był kibolem, no, czy jest kibolem, który bijał, pijał <grych> i tego typu numery odstawiał. Zdecydowanie nie był praworządnym obywatelem. Natomiast warto moim zdaniem poznać sobie trochę, wyrobić sobie zdanie też z drugiej strony, na co dzień chyba to jest pierwsze takie, takie kompleksowe spojrzenie na tą sprawę z tej strony zresztą nie wiem, czy jest jakikolwiek kompleksowe, kompleksowy obraz tej sytuacji od strony policji czy też, czy, czy też mediów głównego nurtu na pewno jest takie powszechne, powszechne, tak, powszechne, mainstreamowe pojęcie o kibolach jako o totalnej patologii. Ta książka trochę to potwierdza, natomiast też daje jednak obraz w pewnym sensie powodów, dlaczego tak się dzieje, a w pewnym sensie też, że tego, że był to wygodny temat do wałkowania i w pewnym sensie ci ludzie, którzy oczywiście często zasługiwali na to, żeby ich traktować, no, jakby to powiedzieć, z pewną surowością, to jednak stali się w pewnym momencie, mam wrażenie, chyba tematem takim, jakby, to, jakby w Polsce... Jedynym problemem, albo problemem najważniejszym, właśnie byli chuliganiący kibice. Co według mnie y, nie jest prawdą. Coś się ten filtrat zatrzymał, nie bardzo chce lecieć. Trochę tam ciurka, ale odkręciłem kurek do samego końca i nie leci, ale spokojnie, myślę, że to się y, zaraz zmieni. Muszę tylko przypilnować, żeby to się nagle nie stało i może zrobię tak, zakręcę całkiem i odkręcę całkiem. No, nic to na razie nie pomogło. Dobrze, książka kosztuje gdzieś chyba około 30 zł, nie, nie pamiętam dokładnie i ja ją polecam, ja polecam ją jeśli ktoś nie jest zbyt wrażliwy na to, że musi koniecznie czytać Mickiewicza ze Słowackim, a każdy e, inny język budzi w nim jakieś, jak to powiedzieć, odrazę, no to nie, nie kupujcie. Natomiast jeśli ciekawi Was, Spojrzenie z innej strony na wiele faktów, na wiele y, sytuacji, tak w ogóle w, w życiu no, warto mieć chyba spojrzenie właśnie z wielu stron, żeby sobie wyrobić zdanie. To, w każdym, to warto, ja polecam. Za 3 godziny będzie godzina 15. 12 listopada 2017 słuchacie 314w.pl Bartek przy mikrofonie ważę dzisiaj piwo widbir. Już wyszło mi około, no prawie cały kociołek nie wiem ile, bo nie mam podziałki ale za 25, 6, może 7 litrów filtratu piwa do gotowania. W tej chwili ono się już tam w kociołku jest i, i będzie niedługo już wrzeć. No, czekam na to. Nie wiem ile jeszcze razy się podłączę z mówieniem, bo tematy jako takie dyżurne mi się skończyły. Nie przewiduję również, żeby coś ciekawego się działo podczas ważenia. Piwo to już gotowałem kilka razy. Ważyłem, przygotowywałem kilka razy. Nie wiem, to jest chyba przynajmniej trzecia, jeśli nie czwarta warka podobnego piwa. Więc wszystko powinno się udać. Trzeci wyraz, podaję trzeci wyraz do y, konkursowy. Pijcie. Y, tak, pijcie. Jeszcze nie podaję kolejności, jeszcze y, czekajcie, może jeszcze będą kolejne wyrazy, może y, także jeszcze, jeszcze jest na to czas. Y, nie powtarzam również poprzednich wyrazów, bo byłoby to nie fair, chodzi o to, żebyście przesłuchali cały, cały podcast. <głos> Trochę taka tortura, no bo cóż, chociaż nie, nie będę opowiadał. Ja, ja lubię tego kiedyś tam później posłuchać, więc yy, skoro to dla mnie nie jest tortura, to, to dla Was pewnie również nie, no, pewnie to uwielbiacie. Jeśli w ogóle ktokolwiek tego słucha poza mną, to się przekonam, no bo jakby nie było yy, perspektywa otrzymania całkiem dobrego piwa za wpisanie kilku słów wydaje się dosyć kusząca. Ja bym napisał. No w każdym razie zapraszam do wzięcia udziału w tym jakże pasjonującym konkursie. Niestety <śmiech> no zaczyna się powoli no może nie ściemniać, ale już może w mojej duszy, w moim sercu już zaczyna się ściemniać, no bo wiadomo, jest godzina 15, to już już chwila, za chwilę, za momencik zacznie się ściemniać. Pogoda nas w tym roku nie rozpieszczała, to jeszcze jest taki tematik, jak nie, nie wiadomo o czym mówić, no to zawsze można o pogodzie, ale pogoda w tym roku to jest po prostu coś Strasznego. Nie wiem, czy e, pamiętacie jeszcze zimę. Zima była fatalna, straszna, e, długa, e, śnieżna, zim mroźna. Jeszcze w maju było zimno, po czym nastało, nastało lato, e, lipiec deszczowy, sierpień słoneczny, wrzesień, październik deszczowy, listopad trochę mniej, ale... O słońcu nie ma co mówić, ale można marzyć. Aha, jeszcze właśnie, jeśli chodzi o plany moje na najbliższe warki, to trzeba rozłożyć na ładnych, myślę, kilka miesięcy. Ale przypomniało mi się, że jeszcze bym chciał się z czymś zmierzyć, Czyli tak, teraz będzie Widbir Z tego Witbira, z jego, zgęstwy, która po nim zostanie, chciałbym też zrobić um, też Witbira, tylko że takiego chmielonego po amerykańsku. Chciałbym zrobić w najbliższym czasie IP. Być może będzie to pomiędzy coś, znaczy między jednym, a drugim Witbirem. To są te trzy rzeczy, które, które koniecznie muszę zrobić sobie. Natomiast chciałbym się tej zimy zmierzyć również z pilcem. Zima to jest dobry okres do, do warzenia piw dolnej fermentacji. Drożdże dolnej fermentacji wymagają niższych temperatur. No i w związku z tym zima to jest dogodny czas do zrobienia takiego piwa i chciałbym się zmierzyć. Podobno jest to trudne. Wbrew pozorom, wydaje się, że to najbardziej pospolite, prawie, że najbardziej pospolite piwo. No i wydawałoby się, że skoro takie pospolite, to powinno być proste w, do zrobienia. No i ono rzeczywiście jest proste, jeśli chodzi o, o składniki, o zasyp, o te wszystkie inne. No, natomiast podobno sprawia problemy. Chodzi o to, że piwo takie musi być czyste, e, nieskażone żadnymi e, niespodziewanymi smakami e, i aromatami. I to, e, I to jest trudne do przeprowadzenia. No ale ja się z tym spróbuję zmierzyć. Jedno, tak, jedno takie e, starcie z trudnym piwem jest za mną hmm. okazało się to porażką mianowicie chodzi o Risa mój Ris jest beznadziejny ale daje mu jeszcze szansę na leżakowanie choć wątpię tyle czasu już minęło a on jest wciąż słaby mam dwa pomysły na wykorzystanie jakieś wykorzystanie tych nieudanych piw Pierwszy jest taki, że będzie, będzie to dobra baza do gotowania golonki w piwie, a druga, drugi pomysł jest taki, żeby zrobić sobie piwną kąpiel. To byłoby coś yy, patologicznego, nie wiem jak to nazwać. Zobaczymy. No dobrze, muszę muszę, nie, nie muszę jeszcze, jakoś <śmiech> słabo ten... Mam 93 stopnie w kotle. Nie chcę się zrobić więcej. Yy, na razie. Wolno to już się podgrzewa te ostatnie parę stopni do setki, ale, ale już wkrótce, już niedługo będzie wrzenie. Yy. Powoli muszę sobie zacząć szykować przyprawy, czyli chmiel, skórki, kolendrę, bo, potem, bo będę to wsypywał właśnie w trakcie gotowania. Dobrze, no, rozłączam się kolejny raz. Na pewno jeszcze będę musiał wrócić, coś dograć, bo nieustający konkurs nieustający w tym podcaście. Chodzi o to, że muszę jeszcze na pewno coś, coś powiedzieć. No dobra, to tymczasem. Dobra, koniec tego dobrego. Szybciutko jeszcze tylko powiem rozwiązanie, klucz do rozwiązania, czyli Słowa, które wymieniłem w podcaście, które są rozwiązaniem konkursu, należy y, ułożyć w kolejności odwrotnej do tego, co podawałem. Czyli najpierw jest ostatnie słowo, potem drugie, i na końcu pierwsze. No, to do usłyszenia. Mam nadzieję, że tym razem szybciej niż ostatnio idę. Idę do rodziny. Narka.